Festiwalon. Odcinek ósmy. Dziesiąty festiwal filmu i sztuki Dwa Brzegi. Reżyser Przemysław Wojcieszek i aktorka Emilia Piech opowiadali o swoim najnowszym dziele pod tytułem Knives Out. Kłócy Knives Out, który właśnie obejrzeliśmy, który chyba wszyscy obejrzeli w skupieniu, ale też w pewnym napięciu, więc mamy okazję porozmawiać. Też myślę, że to będzie ciekawa rozmowa dla Was, bo tak, wspominała Grażyna, to jest ja wiem, chyba drugi pokaz na świecie tego filmu. Trzeci pokaz, drugi festiwal. To wiem, że dzielisz swoją pracę zawodową na teatr i kino. To powiedz, kiedy, co cię przyciąga do tego, żeby zrobić czasem do tego czasu film? I, i, i jak ten projekt w ogóle się rozwijał? Jak znalazłeś aktorów, ekipę? I, Przede wszystkim chciałem bardzo Państwu podziękować za przybycie na nasze spotkanie. Jest mi niezmiernie miło. E, bardzo za to dziękuję. E, film zrobiliśmy parę miesięcy temu. stwierdziliśmy, że... Znaczy ja pomyślałem sobie, że, że to jest dobry moment, żeby zrobić taki pro, prosty, prosty właściwie polityczny projekt filmowy. E, I e, bardzo chciałem, żeby zagrali w tym bardzo młodzi ludzie, dlatego że wydaje mi się, że oni w tej chwili tak naprawdę decydują o. O wszystkim w Polsce, dlatego, że są taką mocną siłą wyborczą i jakby wyniki ostatnich wyborów też zostały przesądzone przez 20 parolatków. Zaprosiłem do współpracy siódemkę młodych ludzi, studentów, w większości wciąż jeszcze w PWST, we Wrocławiu, gdzie mieszkam i wspólnie napisaliśmy scenariusz. Dlatego, że jestem od nich praktycznie bardzo starszy i bardzo nie chciałem, żeby film o 20 był w całości wykrawany przez kogoś, kto nie pochodzi z ich pokolenia napisaliśmy ten tekst razem, to znaczy jest jakby pomysł, jest mój, natomiast bardzo wiele z tych dialogów, bardzo wiele z tych sytuacji zostało wymyślonych przez młodych aktorów. Także to była nasza wspólna, taka kolektywna, kolektywna praca, która zresztą była bardzo szybka, bo napisaliśmy cały scenariusz już 3 tygodnie. I bardzo mi się podobała energia tego projektu i jakby też charakter tego, surowość tego tekstu. I postanowiłem, że go napręcimy. I tak naprawdę zrobiliśmy to praktycznie z marszu. Ja wziąłem kredyt na to, bo wiedziałem, że taki te tekst raczej nie ma szans na, na, na dotację publiczną. I tak naprawdę zrealizowałem go z własnych oszczędności, czyli jakby z pożyczonych pieniędzy. Chyba też ważne było to, żeby zrobić to tak jak mówisz, szybko, bo to jest taki film, robić taki film w taki film, trochę manifest może, który właśnie jest blisko związany z Drzeżeniem ostatnich miesięcy, więc domyślałem się, że takie... Normalne finansowanie to, to ściągnęło projekt na rok dwa i może też nie byłby ten sam film. Przecież ja jestem wielkim fanem nowych technologii i uważam, że tak naprawdę główne główny koszt dzisiaj przy realizowaniu filmów to jest koszt jego opłacenia ludzi, znaczy zapłacenia im za pracę. Dlatego, że technologia praktycznie już nic nie kosztuje I myśmy. Znaczy uważam po prostu, że kino powinno bardzo szybko reagować na to co się, na to co się dzieje i ma taką możliwość i ten cykl produkcyjny jest tak naprawdę bardzo krótki. I jestem wielkim fanem takich jakby szybkich, takiego szybkiego kina, które, które, podczeka się pod rzeczywistość i próbuje ją zrozumieć i jakby próbuje opowiedzieć widzowi o, nie, o, nie, o nim samym, ale może jakby w sposób nie, zniekształcony, pogłębiony, czasami prowokacyjny, także cieszę się, że to powstało i, i jakby Wydaje mi się, że jakieś tam drapiemy bardzo mocno tę powierzchnię. Pytanie może do Emilii teraz właśnie, jak się znajdujesz w tym portrecie Milenialsów, który sami wykrywaliście, to znaczy, mówię Milenialsów, chociaż to słowo nie pada, ale właśnie, tak wspomniałeś, jesteś trochę ze starszego pokolenia. Z kolei chyba ja i Emilia, to jesteśmy właśnie ci, o których ten film jest poniekąd, to jest trochę straszne. Czemu trochę straszne? Bardzo straszne. Znaczy, przede wszystkim to jak rozmawialiśmy z moimi kolegami, jak tworzyliśmy w jakikolwiek sposób te postaci, to no, na początku byśmy przerażeni, to znaczy jakby sytuacją, że są wokół nas osoby w naszym wieku, które rzeczywiście nie są tolerancyjni, którzy mają jakiś taki dziwnie spaczony sposób patrzenia na rzeczywistość, znaczy przynajmniej dla mnie. Nie jest to normalne, że osoby na przykład nagabują y, ludzi z innej nacji, bądź y, osoby po prostu w jakikolwiek sposób inne. Akurat w moim przypadku było troszeczkę, y, miałam mniejszy problem z moją postacią, ponieważ ja grałam y, osobę bardziej liberalną, ale mimo to y, taką, która siedzi cicho i nie potrafi tak naprawdę y, sprzeciwstawić się temu, co się dzieje wokół niej. To znaczy siedziałam tam, obserwowałam tę sytuację z boku, miałam jakieś dwa wybuchy pod tytułem y nie zgadzam się z tym, ale tak naprawdę siedziałam cicho i nie potrafiłam zawalczyć o tą osobę. W tym momencie mówię o Salomini. I to pokazuje jakiś taki marazm pewnej grupy społecznej, która chciałaby coś zrobić, ale nie ma do tyle siły, żeby się tego podjąć po prostu.